30. Autopromocja. Dwójka. Jesteś na miejscu. Marcin Bosak. A na zegarach minęła siódma. Poranek dwójka. Dzisiaj 23 dzień kwietnia imieniny obchodzą Wojciech, Jerzy, Ilona, Gabriela, Maria, Helena, Felix, Idzi. Nastazja i Fortunat. Składamy Państwu serdeczne życzenia i życzymy wszystkim, którzy już wstali i słuchają dwójki dobrego dnia. A dzisiejszy poranek w żeńskim składzie Magdalena Łoś, Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata nieciecka Mac, Audycję realizuje Elżbieta Malinowska i jest z nami także Maria Czok, która przedstawi Wiadomości Kulturalne. Dzień dobry Państwu. Warsztaty spotkania z pisarzami i akcje społeczne zachęcające do kontaktu z literaturą. Tak w Polsce obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Celem tego święta jest promocja czytelnictwa, z którym, jak mówi Małgorzata Kanownik, dyrektorka Polskiej Izby Książki, nie jest najlepiej. Dokładnie 7 kwietnia Biblioteka Narodowa opublikowała wyniki kolejnych badań czytelnictwa. To są badania prowadzone wśród Polek i Polaków powyżej 15 roku życia.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 więcej czytające, bo takie społeczeństwo jest po prostu bardziej innowacyjne, bardziej odporne na fake newsy, bardziej otwarte także na działalność społeczną. Jest zdrowsze, bo czytanie sprzyja, dobrostanowi naszemu psychicznemu. Światowy Dzień Książki ustanowiła w 1995 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury. Łódcy radni chcą przesunąć część gwiazd na łódzkiej Alei Gwiazd. Kapituła mówi nie. Radni wskazują na względy estetyczne na ulicy Piotrkowskiej. Chodzi między innymi o gwiazdę aktorki Bożeny Dykiel, umieszczoną między inteligentnymi słupkami regulującymi ruch na deptaku. Jak mówi Piotr Kurzawa z łódzkiego Urzędu Miasta, Kapituła nie widzi potrzeby przesuwania gwiazd. My założyliśmy, że je przestawimy. Jeszcze będziemy z Kapitułową rozmawiali, która mówi, że powinna chyba nawet zostać te gwiazdy, że je po prostu przesuniemy, po prostu żeby wyglądało to estetycznie. Czyli to będzie przesunięcie. To będzie przesunięcie i przełożenie w inne miejscach, gdyby tej Alei Gwiazd, nadal będą w Alei Gwiazd. Łódzka Aleja Gwiazd to fragment ulicy Piotrkowskiej z gwiazdami upamiętniającymi wybitnych twórców polskiego kina. Aleja wzorowana jest na hollywoodzkiej Walk of Fame. W Łodzi powstała dzięki inicjatywie Jana Machulskiego prawie 30 lat temu. Między słupkami znajdują się gwiazdy m.in. Krystyny Jandy, Marka Kondrata oraz Jerzego Sztura. Warsztaty kulinarne, wspólne budowanie słonia, gry terenowe, spektakle i koncerty. Łącznie 150 wydarzeń zaplanowano w ramach Warszawskiego Tygodnia Międzypokoleniowego. Atrakcje przygotowało niemal 100 instytucji na terenie stolicy. Wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra podkreśla, że z tego typu aktywności korzysta coraz większa liczba seniorów. Mamy bardzo dużą grupę aktywnych osób, ale też chętnie korzystają z tych wydarzeń całe rodziny, chętnie budują właśnie relacje. Mamy też grupę seniorów, którzy nie mają takiej łatwości z wyjściem z domu. Często są to osoby samotne. To jest problem, który wpływa bardzo na kondycję i psychiczną, i zdrowotną osób starszych. Dlatego my staramy się zachęcić, informować i namówić do tego, żeby wyszli z domu, żeby skorzystali z naszej oferty. Podczas Warszawskiego Tygodnia Międzypokoleniowego będzie można na przykład uszyć legowiska dla zwierząt z materiałów z recyklingu, czy wziąć udział w warsztatach sensorycznych, mówi Joanna Dolińska-Dobek, dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej dla tych, którzy kochają sztukę. Zapraszamy na speed painting do Łazienek Królewskich. Zapraszamy serdecznie na wspólne śpiewanie ze studentami APS u i studentami trzeciego wieku. Zapraszamy na śpiewanie na stalowej 1. speed friending. Można się szybko zaprzyjaźniać w camie na nowolipiu, a w camie na ceramicznej można skorzystać z warsztatów z baristami. Warszawski Tydzień Międzypokoleniowy rozpoczyna się dziś i potrwa do 30 kwietnia. Dziś także Światowy Dzień Książki, a Czesi czytają Hawla. Akcja, w którą włączyły się biblioteki w całym kraju, zwraca uwagę na literacki dorobek byłego prezydenta. Odczyty, dyskusje i programy edukacyjne poświęcone twórczości Wacława Hawla mają przypomnieć, że był on nie tylko politykiem, lecz także wybitnym pisarzem i eseistą znanym z charakterystycznego poczucia humoru. Wydarzenia odbywają się w ponad 90 miejscach. Cały program koordynuje praska biblioteka Wacława Hawla, która na co dzień dba o dziedzictwo dramaturga, dysydenta i pierwszego prezydenta Republiki Czeskiej. Zmarły przed 15 laty Wacław Havel obchodziłby w tym roku swoje 90. urodziny. Rodziny. Rocznicy towarzyszą liczne wydarzenia, przede wszystkim wystawy w czeskich szkołach i na uczelniach. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. I to były pierwsze dziś Wiadomości Kulturalne, kolejne o dziewiątej, a więcej na naszej stronie polskieradio.pl Pogoda. Czwartek przyniesie nam małe i umiarkowane zachmurzenie. Chmur może być momentami więcej nad wschodem i południem. Na południowym wschodzie niewykluczone będą słabe opady deszczu do 2 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 15 stopni w centrum kraju, do 17 stopni na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Aktualnie w łodzi 9 stopni w zakomad. W Zakopanem 6 stopni, w Zielonej Górze 8, a w Warszawie 11 stopni. Przez nasze radiowe okno widzę, jak pięknie słońce odbija się na żółtej ścianie Polskiego Radia. Reklana. Głos rozpoznawalny po pierwszym dźwięku i pierwsza trąbka Rzeczpospolitej.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 7 minut po siódmej, czyli ten ulubiony przez Państwa moment, kiedy rozdajemy Państwu wspaniałe płyty. Dziś płyta dodatkowa to Tadeusz Wielecki i jakby to powiedzieć. Utwór, jak sam o nim mówi artysta, to rodzaj słuchowiska, słuchowiska drogi, bo całość spaja motyw podróży pociągiem. To płyta z serii wydawniczej PWM Anaklasis, a do Państwowego Wydawnictwa Muzycznego zajrzymy dziś na kawę. Szczegóły niebawem na naszej antenie. Płyta Tygodnia. Skrzypek Mikołaj Zgułka i pianista Piotr Pawlak grają utwory kameralne Henryka Wieniawskiego, m.in. Obertasa czy Kujawiaka Amol. W sprawie obu płyt czekamy na maile poranek dwójki małpapolskieradio.pl. A teraz spotkanie z Henrykiem Wieniawskim. Mikołaj Zgułka na skrzypcach i Piotr Pawlak na fortepianie. To nasza płyta tygodnia, którą Państwo mogą zdobyć pisząc do nas na adres mailowy poranek dwójki małpapolskieradio.pl. Z urlopu powrócił Jerzy Kisielewski, a skoro Dziś Światowy Dzień Książki nie mogło być inaczej, parę tygodni temu pytałam Pana o ukochaną książkę z dzieciństwa, a tak. dziś ta książka, no może właśnie, to także taki tytuł, która to Pana ukochana lektura. I... <laughs> Trudno e, mieć jedną ukochaną lektorę, choć o, tak. oczy oczywiście e, z, z dzieciństwa zostają te tytuły. E, natomiast jeśli myślę o czymś, czym zaczytywałem się kiedyś, to był Arthur Conan Doyle, mhm. e, to był Sherlock Holmes, ale nie tylko to, e, gdzie Sherlocka Holmesa nie ma, studium w Szkarłacie na przykład. E, lubiłem się straszyć e, Edgarem Poe, e, bo to było dobre, ale jeśli przypominam sobie, to chyba tytuł, który jest najpopularniejszy, choć kiedyś przez lata zakazany w Polsce, a już wtedy wzbudził dyskusję. Największe wrażenie w czasach licealnych, które na mnie zrobił, to był 1984 George'a Orwella. Mm, jeszcze wtedy wydany w Instytucie Literackim, w paryskiej kulturze, w znakomitym tłumaczeniu, przez tam był język, ta nowomowa, e, prawda, że ktoś może być wyparowany, czyli skreślony z przeszłości również, e, jest nie sobą, czyli nigdy, nigdy go nie było, partia wewnętrzna, partia zewnętrzna i do dzisiaj pamiętam w tej książce wszystko nazywało się Zwycięstwo. Bohater miał, dostawał porcję dżinu Zwycięstwo. Coś było Zwycięstwo i pamiętam, że spojrzałem na swój zegarek, który miałem wtedy, a zegarek się nazywał Pabieda. I zaniepokoiłem się, czy to już. Mało tego, zaczynałem wtedy palić papierosy, które się wykruszały. tak. I bohater w książce miał dokładnie to samo. Więc Orwell 1984, no coś niezwykłego. E, jakie, jakie wydarzenie. Książka potępiona. Mało tego, ukazywały się recenzje e, nawet w oficjalnej prasie, tam w Trybunie Ludu, czy gdzieś, żeby potępić tę książkę, którą sami recenzenci nawet nie czytali, no ale była, była przemycana. No potem zrobiła furorę, a dzisiaj przecież nie ma dużej dyskusji, żeby ktoś się nie odwołał do Orwella, czy 84 czy, czy innych. Mało tego, okazuje się, że był zrobiony film, który Richard Barton grał tak jest. w tym. jest no więc niezwykła historia niezwykłej książki i no, życie po życiu książki, prawda? i, i, i ten. Także tak na szybko to największe wrażenie to to. Natomiast oczywiście cenne, że w naszych czasach mamy, można powiedzieć, słabość do i do dzienników, i do literatury faktu, bo to jest szalenie cenne, Żeby, żebyśmy mieli ciągłość myśli, jeśli sięgamy po zapiski osób publicznych, ale nie tylko z początku XX wieku, czy z połowy nawet XX wieku, to one ożywają, są inspirujące. Więc to jest, to jest istotne. A, a poza tym zawsze się mówiło, że nie czyta się cudzych listów. E, publikacje korespondencji, między innymi cała ta seria korespondencji Jerzego Giedrojcia z autorami, e, no to jest pasjonujące. E, mamy rok Jerzego Giedrojcia, prawda? E, I ukazują się kolejne, kolejne tomy korespondencji, Czytajmy cudze listy. No właśnie, to sprawa dosyć mocno kontrowersyjna i bardzo ciekawa, ale z tego czytania cudzych listów można się niezmiernie dużo dowiedzieć. Zawsze zastanawiam się, co będą robić biografowie tych, którzy nie piszą już listy, tylko piszą maile. Właśnie, no trzeba szukać w mailach. Na mnie duże wrażenie zrobiła korespondencja Jerzego Giedrojcia z Janem Nowakiem Jeziorańskim. Kiedyś twierdzono, że jest między nimi głęboki spór, prawda, bo rywalizacja o rząd dusz, ale okazuje się poziom tej korespondencji i sposób, w jaki rozmawiali ze sobą, no, genialne. Z Jerzym Kisielewskim nie rozstajemy się. Teraz wspólnie będziemy słuchać Gaetano Donizettiego i mm, fragmentu Arii, jaki los czeka moją duszę z opery, z opery. Córka Pułku, a za moment przegląd prasy. À mes amis, quel fête! ,ur. Je vais marcher sous à Mes amis, quel jour de fête! ,ur. Je L'amour la tête. Désormais, désormais, A quel bonheur! Oui, mes amis, je vais marcher sur votre drapeau, je vais marcher sur votre drapeau. Oui ça pour qui je respire à mes voeux à dénier. Mes amis, qui est jour d'affête, je vais marcher sous votre rabat. A mes amis, jour d'affête, je vais marcher sous votre rabat, je vais marcher sous votre rabat, je vais m'archer. À mes amis, à mes amis, je vais m'arracher Gaetano Donizetti i fragment opery córka Pułko, Pułku i kryształowy głos Michaela Spajersa w Towarzystwie Orkiestry Filharmonii w Strasburgu. Przegląd prasy. Zaczęliśmy od książek, ale to prasa i gazety będą teraz numerem jeden. Jerzy Kisielewski przygotował dla Państwa przegląd prasy. Kłaniam się. E, zostańmy przy książkach. Ja wczoraj tylko sygnalizowałem tytuł y, z najnowszego numeru e, Tygodnika Polityka, tytuł za tytuł y, Pamięć Absolutna. Giganci sztucznej inteligencji przekonywali, że ich modele nie przechowują książek. Najnowsze badania pokazują jednak, że potrafią je wyrecytować z niepokojącą dokładnością. Y, pisze o tym Marcin Rotkiewicz. W ogromnej hali, podobnej do tych giganta handlu internetowego Amazona, na górze regałów stoją pudła, ale reszta przestrzeni jest wypełniona stosami książek. Hale wynajął jeden z liderów branży sztucznej inteligencji, firma Anthropic. Na czym polegało? Antropik sprowadzał miliony książek. Korzystając z usług dużych sprzedawców używanych woluminów, następnie podwykonawca przy użyciu potężnych hydraulicznych gilotyn odcinał grzbiety książek. Tak spreparowane luźne kartki trafiały do ultraszybkich przemysłowych skanerów, a na koniec wywożono je do recyklingu. Operacja kosztowała dziesiątki milionów dolarów. Dlaczego... Nie brzmi to przyjemnie. Dlaczego zadano sobie tyle trudu, skoro można było pobrać dane z internetu? Washington Post cytuje jednego ze współzałożycieli Antropik z wewnętrznego dokumentu firmy. Trenowanie dużych modeli językowych na książkach miało nauczyć się, jak dobrze pisać, zamiast naśladować niskiej jakości internetowy bełkot. Zebrane dzieła stały się więc kluczowym elementem wyścigu o stworzenie najlepszych algorytmów sztucznej inteligencji. E, pamięć Absolutna e, niezwykle ciekawy, choć jak wszystko związane z inteligencją, także niepokojący. Jak z Orwella. Tekst. Owszem. Owszem, bohater Orwella pracował przecież w redakcji, gdzie redagowano... Przeszłe numer e, gazety, z których trzeba było wyciąć osoby, które zostały wyparowane. E, no ale zostańmy przy, e, przy tym Rzeczpospolita. Duży tytuł na pierwszej stronie. Dubajski ślad króla kryptowalut. Mm, e, dziennik przeprowadził własne śledztwo. E, Izabela Kacprzak w dużym tekście. Założyciel zonda krypto zanim zniknął przekazał udziały z giełdy kryptowalut do trzech spółek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Czy tam pojawili się Rosyjscy inwestorzy. I tu znak zapytania. No, to już jest film kryminalny. Mm, Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Koniec świata, jaki znamy. Co będzie dalej? Znak zapytania. Mm, i y, kultura na pierwszej stronie zasygnalizowana. Nowa filmowa lalka na finiszu. E, można powiedzieć, że jest pewna ofensywa medialna dotycząca lalki, ale też wielkie zainteresowanie. Barbara Holender. W kinowej ekranizacji dzieła Bolesława Prusa zobaczymy Marcina Dorocińskiego, Marka Kondrata, Agatę Kulesze, Andrzeja Seweryna, Kamilę Urzędowską, Marię Demską i wiele innych polskich gwiazd. Premiera 30 września. To może tylko jeden fragment dotyczący, bo to sprawia wrażenie, powrotu Marka Kondrata. Twórcy przyznają, że ich adaptacja jest klasyczna i siłą są wybrani wybitni aktorzy, którzy pojawią się na ekranie. Po 16 latach nieobecności wraca do kina Marek Kondrat. Aktor przyznaje, że na początku E, traktował propozycję Macieja Kawalskiego e, jak wszystkie inne. Nie wyobrażał sobie powrotu do aktorstwa po tylu latach. Ale Maciek jest uparty e, chodzi o e, producenta. E, i zacząłem sobie uświadamiać, co w tej propozycji się kryje, mówi aktor. To przecież spotkanie ze wspaniałą literaturą. Wszyscy aktorzy, ze wszystkich realizacji tej powieści są moimi znajomymi. W pierwszej ekranizacji lalki dokonanej przez Wojciecha Hassa w 1968 roku starego szlangbauma grał mój ojciec. Był wtedy młodszy ode mnie, dzisiaj miał 60 lat, więc w końcu pomyślałem, że nie ma argumentu przeciw. Może to dobra rola na zamknięcie aktorskiej kariery, ale było coś jeszcze. Marek Konrad nie ukrywa, że w czasach, gdy widzowie oglądają filmy w komputerach, albo wręcz na ekranach telefonów, chciał przenieść się choć na chwilę w świat marzeń, jakim dla niego i jego pokolenia był kiedyś film. A Ty... według raportu Biblioteki Narodowej, respondenci podawali najczęściej, jaką ukochane książki, te książki, które zostały zekranizowane mhm. i tak. Bolesław Prus jest nadal w czołówce. I to jest prawda. A poza tym rzeczywiście często było tak, że nawet y książki autorów zagranicznych. Po filmie pojawiała się książka i zdobywała popularność. No, rzeczywiście obsada imponująca, dlatego, że nawet w epizodach e, jest wyliczanka. Barbara Holender wylicza kto pojawi się w filmie. Krystyna Janda, Maja Ostaszewska, Andrzej Chyra, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Dawid Ogrodnik, Maciej Sztur i Mateusz Damięcki. No więc rzeczywiście e, rzeczywiście Warto. Przejdźmy może do e, filmu. E, Festiwal Off Camera w Krakowie i o tym Piotr Głuszkowski e, w wyborczej dzisiejszej. Mm, a rozpoczyna od e, portretu... Mm, ważnej postaci. Wszystko, co kiedykolwiek próbowałem powiedzieć na ekranie, pochodzi z tej małej wyspy i od tych ludzi. Przyznaje uznany reżyser Jim Sheridan. Rzecz jasna ma na myśli Irlandię. E, Sheridan, którego film Verdict, zna, e, Verdict znalazł się w programie 19. edycji Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of kamera w Krakowie, który rozpoczyna się jutro, e, będzie gościem festiwalu, a w trakcie gali otwarcia odbierze nagrodę pod prąd. Może warto tylko mm, zacytować Piotra Gruszkowskiego, który opowiada, od czego zaczęła się kariera Jim'a Sheridana. Miał, miał wtedy 20 lat. Studiował na University College w Dublinie. Choć od śmierci jego młodszego brata dziesięcioletniego Frankiego minęły 3 lata, dom Sheridanów przez Sheriff Street nadal przesiąknięty był żałobą. Wszyscy czuli się odpowiedzialni, choć wobec raka mózgu byli przecież bezradni. Jim obwiniał ojca P P Petera, który sam nie potrafił poradzić sobie z bólem i gniewem. Wielokrotnie dochodziło do spięć. Tamtego dnia ojciec starszy z najstarszych synem, uderzył Jimia tak mocno, że ten stracił ząb. Chłopak zerwał ze ściany lustro, stanął przed ojcem i krzyknął, spójrz na siebie. Myślę, że wtedy zostałem filmowcem. Ocenia Do Krakowa przeniesiemy szeliga. się też dzisiaj w poranku dwójki. Nie za sprawą filmowej y, historii, ale kawiarniano-literackiej, bo dziś w Światowym Dniu Książki w Krakowie wielkie otwarcie klubu Księgarni Państwowego, y, y, Państwowego Instytutu Książki. Nie, PWM. <głosy> <głosy> to niebawem spotkanie z Danielem Cichym, który oprowadzi nas po tym niezwykłym miejscu. To Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Tak jest. Jerzy Kisielewski przeglądał dla państwa prasę, a teraz spo spotkanie z Piotrem Anderszewskim i... Jego interpretacją suite angielskiej numer 5, Jana Sebastiana Bacha. 25 minut pozostało do godziny ósmej. Dzisiaj Światowy Dzień Książki. Czekamy na Państwa głosy w tej sprawie. Ukochane lektury. Proszę dzwonić 22 645 22 22 i pisać poranek dwójki małpapolskieradio.pl. Co państwo aktualnie czytają, jakimi tytułami książek chcieliby się Państwo podzielić, a może także na jakie książki Państwo czekają. Dziś w Krakowie dokładnie za moment, za niespełna pół godziny, otwarcie Księgarni Państwowego Instytutu Muzycznego. PWM pierwsi goście przekroczą próg za kilkadziesiąt minut, a my połączymy się dziś w poranku dwójki z Danielem Cichym, który kieruje sprawną ręką PWM i opowiemy także o tym miejscu na krakowskim rynku, kamienicy pod jeleniem, kamienicy znanej także jako kamienica ludwikowska, gdzie już w XIX stuleciu odbywały się koncerty, wydawano nuty, a po wojnie wprowadził się tam dom książki. Muzyka wróciła tam także w ostatnim ćwierćwieczu, to wszystko za sprawą księgarni muzycznej, kurant ukochanej przez nie tylko Krakowian. No a teraz miejsce przez jakiś czas zamknięte ponownie otwiera PWM. Daniel Cichy jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Słychać pana nieszczególnie dobrze, ale to pewnie za sprawą grubych krakowskich murów, bo pewnie jest pan w środku jako gospodarz klubu o księgarni UNA na krakowskim rynku. Czy to pan za chwilę przekręci klucz i otworzy to nowe miejsce na mapie Krakowa? Tak, jesteśmy już gotowi. Wyszedłem nawet teraz z, z, z, przed, przed klubu o żeby było może lepiej, lepiej słychać. Tak, jesteśmy, e, jesteśmy już, już gotowi, tam ostatni slify, jesteśmy gotowi na gości, ja wszystko wyczyszczone, e, dopieszczone i zapraszamy dzisiaj o godzinie 8 do księgarni Polskiego Wydawnictwa Medycznego przy Rynku Głównym 36, księgarnia nazywa się UNA. A będzie to miejsce, gdzie nie tylko będzie można kupić nuty i książki poświęcone muzyce, wydawnictwa PWM szczególnie, ale to będzie także nowe koncertowe miejsce, y, takie klubowe, kawiarniane w Krakowie, a wystąpią tam wszyscy ci, którzy związani są z krakowskimi instytucjami kultury, oczywiście także muzycznymi. Tak, to jest miejsce, to jest właściwie taki nasz nowy koncept, który będziemy wdrażać za, za niebawem również w naszej siedzibie odremontowanej w Warszawie i w Krakowie, czyli chcemy stworzyć przestrzeń, która sprzyja nie tylko słuchaniu muzyki na żywo, ale także rozmowie o muzyce, dyskusji, przestrzeń, w której będzie można spokojnie przeczytać fragment książki czy przejrzeć nuty, zagrać to, co, to, co jest na półkach, tak aby ten kontekst z kulturą był bardzo bliski. Na tym nam bardzo zależy. Aby też znaleźć odbiorców kultury, czy ułatwić im dostęp do kultury tam, gdzie oni są, aby wyjść do, do, do, naszych, do naszych odbiorców, tych, których już znamy, którzy nas znają, ale także tych, których jeszcze nie znamy. Stąd też taki, taka, taka myśl, aby na Rynku Głównym, czyli w tym miejscu, które jest absolutnie również turystyczne, można było się zapoznać z fantastyczną muzyką. Czyli z jednej strony Międzynarodowe Centrum Kultury, z drugiej strony Kino pod Baranami, Muzeum Krakowa. No i w końcu na tej ścianie vis-a-vis -vis Międzynarodowego Centrum Kultury także Instytucja Kultury Potężne Miejsce UNA, czyli Klubo Księgarnia Państwowego Wydawnictwa Muzycznego, gdzie swoje miejsce, swój adres będzie miał także Ruch Muzyczny, który <śmiech> świętuje swój jubileusz i tam będą także spotkania związane z tym czasopismem. Tak, Ruch Muzyczny będzie tutaj miał stałą strefę ruchu. Raz w miesiącu redaktorzy będą spotykać się z odbiorcami, ale także artyści związani z naszą wytwórnią Anaklasis. ale chcę jasno podkreślić, że to miejsce nie należy tylko do Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. To miejsce należy do ludzi kultury i wystosowaliśmy szereg zaproszeń, na które no, odzew nas y, y, może nie zaskoczył, ale rzeczywiście sprawił, że, y, że wiemy, że to ma sens. Y, wystosowaliśmy zaproszenia nie tylko do, do instytucji kultury, ale także do wydawnictw książkowych, nutowych, płytowych z Polski, z zagranicy i wszyscy są zainteresowani, aby tutaj być, aby tutaj przedstawiać y, także swoje, swoje publikacje, także organizować wydarzenia y, i spotkania, więc y, to będzie miejsce Tętny, które będzie tętniło życiem w sposób absolutnie dynamiczny i no, tak jak nasza niestety zamknięta z powodu, z powodu remontu księgarnia w naszej głównej siedzibie w Krakowie przy Alei Kraśnickiej 11a miała ambicje przedstawienia bardzo szerokiej oferty wydawniczej, nutowej, książkowej, i płytowej, tak i tutaj te ambicje będziemy realizować z naszymi licznymi partnerami. To miejsce, jak wspomniałam, na mapie Krakowa jest niezwykle ważne. Od XIX stulecia odbywały się tam koncerty. Jeszcze całkiem niedawno można powiedzieć, że opłakiwaliśmy stratę tego adresu, jeżeli chodzi o taką mapę literacką Krakowa. Państwo odzyskują to miejsce i to będzie miejsce, w którym także turyści, którzy przecież tak tłumnie odwiedzają Kraków, będą mogli także poznać to, co w tym muzycznym dziedzictwie Polski, także Krakowa. Jest szczególnie ważne. Do tej tradycji księgarni XIX-wiecznej się bardzo mocno odwołujemy, nawet robiąc taki research, tego, co tutaj się w tej kamienicy akurat wydarzało w ostatnich, w ostatnich stuleciach. No dotarliśmy do fantastycznych informacji, że właśnie tutaj było wydawnictwo muzyczne, tutaj była wypożyczalnia nut w drugiej połowie XIX wieku, tutaj można było zaopatrzyć się w nowości, potem oczywiście 1950 rok i, i otwarcie księgarni, 79 to księgarnia muzyczna, Zresztą w takim powszechnym odczuciu wielu Krakowian to miejsce było zawsze związane z polskim budownictwem muzycznym, co oczywiście formalnie nie, nie miało miejsca, ale rzeczywiście byliśmy tymi głównymi dostawcami tutaj materiałów notowych i książkowych. Ale ale potem rzeczywiście w latach dziewięćdziesiątych nowy podmiot i, i, i, i słynny kurant, który, który też prowadził przez wiele lat swoją działalność i no, postanowiliśmy jednak uratować to miejsce dla muzyki. Mamy w rynku bardzo dużo restauracji i sklepów, ale takich miejsc dla kultury otwartych dla, dla odbiorców, zwłaszcza także w jednak w dobie kryzysu księgarskiego nie ma. księgarnie się zamykają, więc trochę na pochybę staramy się przeciwdziałać tej tendencji i otwieramy księgarnię. A że księgarni muzycznych w ogóle w Polsce jest bardzo niewiele, nawet palce jednej ręki wystarczą w zupełności, aby aby zliczyć te miejsca, gdzie można pójść, popatrzeć na nuty, przegrać i, i, i zastanowić się nad repertuarem i, i, i znaleźć też nawet podręczniki, czy te materiały pedagogiczne jest rzeczywiście niewiele w Polsce, to to, to, to miejsce zasługuje na, na to, aby tutaj utrzymać ten muzyczny sznek. No właśnie, pewnie mile widziani będą tam także uczniowie szkół muzycznych. Wspomniał pan o tym adresie i o tym konglomeracie, jaki będą państwo tworzyć wspólnie z innymi instytucjami kultury w Krakowie, znajdującymi się przy płycie rynku. Ale państwo będą także współpracować z tymi nieformalnymi instytucjami, m.in. z piwnicą pod Baranami. Będą państwo podtrzymywać także legendę tego miejsca, które znajduje się właściwie po sąsiedzku. Tak, no wszyscy sąsiedzi e, są mile widziani, e, oczywiście to nie tylko instytucje kultury w sensie takim e, właśnie formalnym czy organizacyjnym, ale także ngo także e, zespoły, artyści, a ja, Piwnica pod mnie jest nam również bliska. Już w zeszłym roku wydaliśmy e, w naszej wytwórni Anagazji płytę z piosenkami Zygmunta Koniecznego w opracowaniu Cezarego Duchnowskiego, które śpiewa e, Agata Zubel i towarzyszy e, tym muzyką Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Już w czerwcu w trzeciej dekadzie zapraszamy na koncert z tym materiałem, oczywiście bez orkiestry, ale w, takim kameralnym, w kameralnej odsłonie i to będzie też moment, w którym nie tylko jakby oddajemy hołd Krakowowi i, i, i pokazujemy, że, że, że Kraków jego tradycjami jest dla naszej oficery niezwykle ważny, ale także chcemy właśnie podkreślić e, tę rocznicę okrągłą e, Piwnicy pod Baranami i, i wesprzeć także komunikat o tym, jak ważne było to miejsce nie tylko dla, dla Krakowa, ale dla Polski. Klubo-kawiarnia UNA otwarta dokładnie za 15 minut. Kto z Państwa słucha nas idąc nieopodal krakowskiego rynku może za 15 minut odwiedzić miejsce, o którym opowiadał nam Daniel Cichy. Mam nadzieję, że niebawem odwiedzimy to miejsce także my z mikrofonami dwójki. Życzymy Państwu powodzenia, udanych koncertów i niezapomnianych spotkań. Państwowe Wydawnictwo Muzyczne ma swój nowy adres przy krakowskim rynku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Towarzyszył nam Leonardo Garcia Alarjon, argentyński dyrygent, klawesynista i kompozytor, jeden z najważniejszych odnowicieli muzyki barokowej naszych czasów i muzyczna kompozycja baroku peruwiańskiego i boliwijskiego. A towarzyszyła nam kapela Mediterania i chór kameralny w Najmur, jeden z najbardziej cenionych europejskich zespołów wokalnych założonych w 1987 roku w Belgii. Dziś pytamy Państwa o ukochane książki. Państwo piszą do nas w tej sprawie. Pan Maksymilian napisał, że książka, do której często wraca to proza Andrzeja Pilipiuka, Operacja, Dzień Wskrzeszenia. Zupełnie inne rekomendacje literackie ma pan Stanisław. Pisze o książce tako, że Lem. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Stanisław Bereś. Pisze pan, że banałem jest udowadnianie, dlaczego wystarczą nazwiska obu autorów. Tak jest, a nowe wydania tego, co napisał Lem, wydaje z powodzeniem wydawnictwo literackie na półkach w księgarniach, właśnie wznowienia. Pozdrawia pan także cały zespół dwójki. Odsyłamy to pozdrowienie i jeszcze jedna rekomendacja literacka od pana Wojciecha z Wrocławia, który wspomina Ursulę Leguin, ukochaną także przez wielu naszych słuchaczy. Pisze pan, że dziś w nocy skończył pan czytać kolejny raz Czarnoksiężnika z archipelagu. Doskonała lektura. A my przyjrzymy się teraz rekomendacjom Anny Gatt. Rekomendacje. Anna Gatt, jeden z najciekawszych głosów polskiej sceny jazzowej, wokalistka, która łączy improwizację, muzykę klasyczną i współczesny jazz. Dziś, tak jak zapowiadałam, Anna Gatt w odsłonie miłośniczki literatury filozoficznej. A dziś polska książka, a w zasadzie postać. Pan Tomasz Stawiszyński i jego książki, do których często wracam, które często czytuję na wyrywki. Dziś chciałabym zarekomendować Ucieczkę od bezradności, zwłaszcza na weekend, kiedy zostajemy ze swoimi myślami, być może mamy trochę więcej czasu poleżakować w łóżku. Ten moment ciszy czasem bywa takim momentem sprawdzania, co się z nami dzieje. Zachęcam Państwa do obserwacji tej ciszy w swojej głowie, spotkania się ze sobą, zwłaszcza przy jego książkach. Także Ucieczka od Bezradności Tomasz Stawieszyński. I my państwu także polecamy tę lekturę, czekamy nadal na państwa wiadomości w sprawie ukochanych książek, a także książek, które, na które państwo czekają, bo śledzimy przecież wspólnie polski rynek wydawniczy, nie tylko polski. Można czytać także przecież wspaniałą prozę zagraniczną. Poranek dwójki małpa albo telefonicznie 22 645 22 22. Ukochane książki w Światowy Dzień Książki ножки. To promocja. Gdy Krzysztof Jakowicz wchodzi na scenę, zostaje tylko dźwięk. Rodzice szybko zauważyli, że ja mam pewne zdolności muzyczne, i ponieważ nie stać było ich na kupno fortepianu, to kupili mi skrzypce. Z charakterystycznym, skupionym spojrzeniem podnosi skrzypce. Te same, które towarzyszą mu od ponad siedmiu dekad. Bohumil Chrabal mówi, że życie jest piękne. Nie, żeby było ale ja go tak widzę. Życiową i artystyczną drogę Krzysztofa Jakowicza przybliża reportaż Joanny Bogusławskiej pod tytułem Mistrz. Posłuchamy go w piątek po 13 w audycji Słowa i Dźwięki. Zapraszam.